Dzień dobry. Ja nazywam się Jakub Jaroński i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Radio Barroza. Ten odcinek jest dość nietypowy. Nagrywając wywiad z Tomkiem Miotkiem i reportaż z pracy na Pasiece, do poprzedniego odcinka miałem przyjemność spotkać pana Jacka Górskiego, który od dwóch lat pracuje przy pszczołach u Tomka Miotka. Postanowiłem niezwłocznie zaprosić go do podcastu. Pan Jacek z początku się opierał, ale udało mi się go namówić. Rejestracja jednak była utrudniona, gdyż odbywała się albo podczas pracy, Albo w nielicznych chwilach wytchnienia od pracy. Z tego powodu całość wyszła dość nietypowo, bo jest sklejona z trzech różnych fragmentów. Ale za to chyba prawdziwie oddaje atmosferę panującą podczas nagrania. Nie zwlekając dłużej, zapraszam na spotkanie z panem Jackiem. Ja skoczę tylko po swój ten. I tam, tam. Może, może sobie tu usiąść, bo ja teraz idę. Pan Jacek jest pracownikiem na pasiece u Tomka Miotka. Proszę powiedzieć, czy to jest ciężka praca? Jeżeli lubi się swoją pracę, a fizycznie jest ciężka, to się po prostu nie myśli o, o tym, że to jest ciężkie. Po prostu się nie myśli. Ta zmienność tej pracy, raz to, raz tamto, pewne rzeczy zaskakują, yy, odsuwa na, na dalszy plan to zmęczenie, które wychodzi wieczorem, kiedy już nie jestem przy pszczołach. No i tak to wygląda. No w pracy, to już tak pobocznie mówiąc, pomaga też cecha wrodzona, albo nie wiem, ja uważam, że to jest cecha wrodzona, poczucie obowiązku. Mając to coś takiego, no nie myśli się, że praca jest ciężka. Poza tym ja, ja zanim przyszedłem do pszczół, pracowałem dwa lata w brukarstwie. A biorąc pod uwagę moją kondycję fizyczną, <grafię> a ważę 60 kilo przy metr wzrostu, a mając takie odniesienie, to nie uważam, żeby to była praca ciężka. Nie, jest ciekawa. jest Pewnie no, jest ciekawa. <grafię> na przykład brak odpowiedzi na jedno pytanie. Dlaczego ludzie nie żyją tak jak pszczoły? Dlaczego nie są takim organizmem. To znaczy. Pszczoły. No. Nie wiem, ludzi powinni się powinni uczyć od pszczół. A czego mogliby się nauczyć od pszczół? Braku, egoi braku egoizmu, poświęcenia. Pszczoła broni. Ul no, pszczoła, pszczoła broni wspólnoty oddając życie. No, wśród ludzi też to jest. Na przykład w czasie wojen i tak dalej, ale. Nie zawsze i nie wszędzie. U pszczół jest zawsze i wszędzie. Pszczoła nie myśli o sobie. Ona nie myśli o sobie. Ona myśli o rodzinie. No, jak mówię, u ludzi też tak jest, ale nie do tego stopnia i nie w sposób tak skończony. Tak myślę. Czy pszczoły pana nadal, pomimo wykonywanych codziennie tych samych obowiązków, tych samych czynności, są, mogą nadal interesować? Tak, no. Interesują mnie pszczoły. No to jest jakby, no nie wiem, ja czuję się trochę jak wielki brat, który wnika w ich życie, patrzy jak one działają. No no tak, no. No, no i zainteresowanie jest. I myślę, że jeszcze jakiś czas będzie. No, W wielu dziedzinach jest ściana, do której się dochodzi i jest, pojawia się to takie wypalenie. Wypala się ksiądz, wypala się lekarz, wypala się... Nawet no, sam człowiek może się wypalić, który już powie w pewnym momencie: No, ja mam dość, nie chcę żyć. I żyję tylko dlatego, bo jakby siłą bez władu, a, a nie może się posunąć do takiego kroku ostatecznego, jakim jest wiadomo co. Proszę wymienić podstawowe czynności, które Pan robi aktualnie na pasiecze. To znaczy, teraz przy produkcji matek, tak? No, na przykład. Tak. No, podstawowe czynności. No, rano się. E, jest przygotowanie do hodowli, a więc miseczki, lokówki, yy, czysz czyszczenie. No w każdym razie przygotowanie do hodowli. No Później z kolei jest, już następuje do samej hodowli. A więc yy, wyciąganie zamkniętych mateczników do cieplarek. W ten sposób zwalniają się, zwalnia się miejsce dla, dla przyjęć nowych. Daje się w to samo miejsce mateczniki do zamknięcia, to jest taki kołowrót, no na tym to polega, no właściwie od pewnego momentu nie trzeba już myśleć, znaczy trzeba myśleć tylko o jednym, bądź skupiony bo skupienie oznacza błędy, a błędy oznaczają straty, a straty oznaczają kłopoty. to znaczy kłopoty w tym sensie, że za tą ciężką pracę człowiek zarabia mniej spędzając tyle samo czasu tu ile spędza po prostu. A dlaczego zarabiam nie? No bo pojawiają się straty wynikające z niestaranności, niesumienności, bo to D jest żywa materia, jak wiadomo. Rozumiem. Czyli pan zarabia za konkretne matki, za konkretne ilości? Ja tak, tak. Możesz kłaść tą klatkę do tego? No. Dobra. Te A, do no musimy kończyć. musimy kończyć, bo praca wzywa, tak? Szef wzywa, tak. Dobra. Szef, no. szef bywa wymagający. Dziękuję, za rozmowę, Ale fajny szef. Tak. Tomek Czasami tak między nami jest jak rozkapryszony bachor, ale... Ale uważam, że jeżeli jeżeli sobie daję prawo do podpięć słabości, to muszę to prawo docinować. Jasne. Dzięki. To jest też ciekawe, że wykorzystują do budowy tego nie tak jak taki. patyczki, jakiś in lewy, jakiś zewnętrzny materiał, ale dają to z siebie. siebie. Własny materiał, nie? Same z siebie. To jest. Jak, jakby krwawica. No nie wiem co powiedzieć. To tak jakby zrobił kupę i zrobił sobie z niego z nie... sweter. No tak, no tak. To było super. No, to, to, to, to, to dobre porównanie. Wielkie coś z niczego. Po ile wsadzamy? Po pięć. Panie Jacku, wspomniał hmm. mhm. mi też Pan, że ciekawi Pana historia świata, yy, no, astrofizyka, tak? Jako mhm. kolejka? No, no tak, no tak. No tak, właściwie tak, od dawna. Mhm. Czy, czy pszczoły mogą jakoś uzupełnić te zainteresowania Praca pracach przy pszczowach? Uzupełniać? ja myślę, że to jest to samo tylko jest kwestia skali jest... mam przed sobą wspaniale działający mechanizm i tym samym jest to, co wyżej i niżej i na boki, i głąb w jakimś sensie to jest mini wszechświat jak dla mnie bo jest, wszystko gra są jakieś polizje jakieś tam, o, warozy pasożyty mhm. no ale wyżej. też się takie historie zdarzają. Ja na przykład zdarzają na przykład zdarzenia czarnych dziur i takie historie. Można no. powiedzieć, że e, cała rodzina to jest jakby super. Bo, no, bo jest. jest szwajcarski cygarek, który też się czasem trzymają. Tych jeszcze może, w takich momentach może jeszcze dojść do kolizji. Wiesz, bo ma to są walczące i Bardziej krainka to będzie robiła. rzucamy pszczołę i ona myśli, że to jest matka i zaczynają ją żąbić, wywołuje, że pszczoła i, i zabija pszczoła w matkę. Czasami się jakaś awanturnica trafi, że od razu skacze na matkę. To rzadko się dzieje. No i matka jeszcze jest skołowana rodzinami i po prostu zabija tę matkę. Ale to już bardzo rzadko. I się, no i to się właściwie dzieje... Raz, raz w tygodniu to się tak. dzieje. i To się dzieje na początku i tak, to, to tylko jest na, w pierwszym tak, momencie. I od razu to się wyłapuje. A w drodze tam do klienta to się raczej nie dzieje. Która też pracy jest dla Pana najbardziej przyjemna? Ech, wypłata. No. Wyjąłeś mi to z ust. Mm. Wy, a Jako, że wyjął mi to z ust, muszę udzielić innej odpowiedzi. Która? Jak Tomka, jak Tomka nie ma. No na przykład, jak, teraz mówię, że to Artobiwio, na przykład jak na obiad mnie mama Tomka zaprasza ale tak na no, poważnie, to która najprzyjemniejsza? Przy ulikach weselnych. Bo przy ulikach weselnych. Ten etap, kiedy sprawdzamy, czy są matki, jak to wygląda, kiedy... Bo to, tam jest taki ul w miniaturze jakby. Wszystko lepiej widać, prawda? No, lubię przy ulikach weselnych pracować. Mm. No A teraz zanieść tą bramkę, do... poza tym, no, please. Właściwie poza tym, to jest taka praca, że Albo się robi wszystko przy pszczołach, albo nic. Tak robi Czy... wszystko. No, bo muszę i chcę. O tak to ujdzie. tracą czasu. Pszczoły nie tracą czasu, tak jak ludzie. Mają cel i prąd do niego. Nie idą w boki, nie rozwadniają się. A Jak widzę pszczołę, która lata tak bez związku z byciem pszczowo, to mówię, na tę że to jest gatunek pszczół, które się nazywają nie wiem co ze sobą zrobić. I no przyroda, no, ogólnie mówiąc to jest przyroda. Przyroda. Organizm. Ja jestem w tym organizmie. To jest, to jest to. Nie ma wolnych weekendów, ponieważ to jest jak nie przymierzając z krowami. Krowy trzeba osłużyć codziennie, podobnie z, z pszczołami. Nie warto lo, robić przerw, bo, bo matki, które się wyprodukuje, zawsze człowiek je jakby zagospodaruje. Zawsze. Nie ma czegoś takiego jak zabijanie nadwyżki matek. Nie, nie, nie. To nie tu. Bo albo ludzie kupują, albo idą do weselnych i tak dalej, tak dalej, nie? To nie jest, matki to nie, nie pustaki, nie? No, pszczelarze mają na ogół, no, szacunek do, do pszczół, ale odrobinę więcej do matek mają trochę więcej tego szacunku, jak zauważyłem. Dlatego, że no, no matka to jest, no matka, no samo słowo, no samo słowo mówi za siebie. Matka to matka czy ma pan jakieś własne ule, a jak nie, czy myśli pan, że może kiedyś pan nabędzie? Nie mam własnych uli. Nie widzę takiej potrzeby. W jakimś sensie, no... W jakimś sensie tu mam własne ule. No, ja nie muszę mieć e, formalnie własnych uli, że o, moje mogę robić, co z nimi chcę. Tu też są moje ule, do pewnego stopnia. Panek jest właścicielem, ale ja też, też są moje ule. Też się nimi zajmuje. nie, nie, nie, nie. No, no, można mieć ule z dwóch powodów. Jeden u 10, 20. Albo żeby e, handlować jakby miodem, albo na własne potrzeby, a więc hobbystycznie, prawda? Ja tu wszystko to mam. Czy poza pracą też na przykład interesuje się Pan owadami i biologią, przyrodą, czy na przykład czyta Pan o pszczołach? Tak, e, czytam o pszczołach. W wolnych chwilach czytam o pszczołach, oglądam filmy na YouTubie polskie również niemieckie tylko najpierw muszę na Google przetłumaczyć sobie pytanie przełożyć na niemiecki wpisuję niemieckie e, słowo na YouTuba i tam się wyświetlają niemieckie filmy nie wszystko rozumiem, bo nie znam niemieckiego ale oglądając można sporo odkarnąć nie? można, można to nie jest wiedza, którą się to nie jest wiedza, którą to nie jest coś, że jest, przychodzi punkt i że wszystko wiem. To jest ta dziedzina, że nie można powiedzieć wszystko wiem. Nie ma czegoś takiego i o tyle jest ciekawsze. Jak zbudowano wieżę Eiffla ja się mogę dowiedzieć w 10 minut poczytać. Pomysł, akceptacja, realizacja jest wieża Eiffla. A o pszczołach nie. Tu nie ma końca. A więc jeżeli taka rzecz nie ma końca, to wydaje mi się, że znudzenie tematem się raczej nie pojawi. Bo to nie ma końca. Nie wspominając o tym, że jest jeszcze masa li literatury na temat na temat pszczół, prawda? Ale ja nie mam, akurat na książki nie mam czasu, znaczy mam na swoje. Znaczy ja muszę wybierać albo swoje książki, albo o pszczołach. Na razie swoje. A jakie pan książki czyta? Ja? Tak. O astrofizyce też czytam, ale mhm dość pobieżnie, bo i te informacje są dość pobieżnie. Ja bym wolał na ten temat porozmawiać z jakimś fałowcem, bo są ludzie, którzy mają wiedzą, sporo niż, niż czytać, bo jeżeli to jest dość specyficzna yy, wiedza, prawda? Bo jeżeli jak czytam i natykam się na coś, czego nie rozumiem właściwie książka już mi tego nie wyjaśni, nie? Człowiek, który by siedział koło mnie znający temat rozwiałby Mam wątpliwości, tak jak żeśmy o tym wczoraj rozmawiali, prawda? Że, jak przestrzeń może się rozszerzać? Dla mnie to jest niemożliwe. Takie rzeczy. No i inne książki też czytam. Od dziecka czytam. Poczuję się teraz jak góry jakiś, ale coś mi przychodzi do głowy. W życiu są ważne dwie rzeczy. Dystans, i to, by przynajmniej jedna godzina w miesiącu sprawiała, że chce się żyć. Jeżeli jednej godziny w miesiącu, czy w tygodniu, czy, w, czy na kwarto, jeżeli nie będzie tej jednej godziny, która sprawi, że chce się żyć, to jest źle. Mnie się wydaje, że, że jakoś jestem przekonany, że do pewnego stopnia dzięki tej pracy mnie się chce żyć. To wiem. Dzięki pszczołom Znaczy, no, no W ogóle praca jest jak sensem życia. 80% Anglików twierdzi, że praca jest sensem ich życia. Sensem. Moja też. Ta, ta praca, bo pracowałem dwa, dwa lata w brukarstwie, prawda? Przy bruku. To nie była praca, która dawała sens życia. Nie. To była orka. To było nieludzkie. Znaczy to to, było, to była praca, która właściwie angażowała mięśnie, prawda? A praca przy pszczołach angażuje no właściwie wszystko. Wszystko. No to chyba tyle.